Jest 13. Tu program pierwszy polskiego radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zapraszam. Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przyjechali do jego siedziby. Czy rozpoczną pracę? O tym za chwilę powie nasza reporterka. Piłkarski Świat żegna Jacka Magierę. 49-letni trener zmarł rano w szpitalu. Trafił tam, gdy zasłabł w trakcie treningu. 13-letnia dziewczynka sprzedawała rówieśnikom narkotyki. Policja z Gdańska dotarła też do jej dostawcy. Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przyjechali do pracy. Wcześniej spotkali się z notariuszem. Mają wręczyć prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu zaświadczenie o ślubowaniu. A przed Trybunałem Konstytucyjnym jest Sylwia Białek. Dzień dobry. Czy Dzień to dobry. oznacza, że sędziowie rozpoczęli formalnie pracę? No niekoniecznie. Prezes Trybunału Konstytucyjnego mówił bowiem wczoraj, że nie dopuści do orzekania sędziów, którzy złożyli ślubowanie jedynie w Sejmie. Dwie osoby, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek złożyli ślubowanie zarówno w Sejmie, jak i tydzień temu w Pałacu Prezydenckim. I ci sędziowie usłyszeli, że pracę rozpocząć mogą, ale tylko oni. Cała wybrana przez Sejm Szóstka przed południem była u notariusza i podobnie jak wczoraj sędziowie razem jednym busem przyjechali do siedziby Trybunału. Zostali wpuszczeni do środka, jednak z nami, z dziennikarzami jeszcze nie rozmawiali. Do środka wpuszczeni zostali, bo jak mówił wczoraj Bogdan Święczkowski, w charakterze gości mogą tu przyjeżdżać, tylko że sędziowie chcą normalnie przystąpić do pracy, do wykonywania swoich obowiązków. Zapowiadają, że jeśli nie będą mieli takiej możliwości, złożą pozwy do sądu pracy. Sylwia Białek na bieżąco śledzi dla państwa wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym. Dziękuję za relację. Ta informacja tuż przed południem zaskoczyła i zasmuciła całe piłkarskie środowisko w Polsce. Zmarł Jacek Magiera, asystent selekcjonera kadry Jana Urbana. Trenerze nie tak miało być. To fragment wpisu kapitana zespołu Roberta Lewandowskiego opatrzonego czarno-białą fotografią ich obu. Jacek Magiera miał 49 lat.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 Janolęcki, Polskie Radio. Zaczyna się strajk na włoskich lotniskach. Dla podróżnych także z Polski oznacza to spore komplikacje, opóźnione lub odwołane loty, a strajk ma potrwać do 17. Chaos może zapanować na lotniskach w Rzymie, Mediolanie i Neapolu. Przez 4 godziny będą strajkować koordynatorzy ruchu lotniczego, odpowiedzialni za utrzymanie systemów technologii nawigacji oraz ochrona lotnisk. Ale trudności mogą wystąpić w całym kraju. Związkowcy domagają się większej ochrony przed nadmiernym obciążeniem pracą po zmianach organizacyjnych spowodowanych zakłóceniami na lotniskach, które zostały pozbawione paliwa w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym. Dwie trzynastolatki staną przed sądem dla nieletnich. Jedna zażywała narkotyki, druga je rówieśnikom sprzedawała. Policja z Gdańska wszystko potwierdziła po przeszukaniu domu dziewczynki, mówi Aleksandra Filip z Gdańskiej Policji. 13-latka przyznała się do dzielania substancji psychotropowych rówieśnikom, a policjanci dotarli do pozostałych osób, które kupiły od dziewczynki środki odurzające w postaci mefedronu. Policja dotarła do mężczyzny, który nieletnim narkotyki dostarczał. 18 z okolic Żukowa został zatrzymany, a sprawa jest rozwojowa. To są aktualności jedynki. Po okrążeniu Księżyca misja Artemis 2 wraca już na Ziemię. Astronauci mają wylądować w Pacyfiku około drugiej w nocy naszego czasu. Przed kapsułą Orion i czworgiem astronautów najtrudniejsze chwile lotu, mówi Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Najbardziej dramatyczny i najbardziej niebezpieczny moment misji jeszcze przed astronautami. Statek Orion wejdzie w atmosferę Ziemi z rekordową prędkością 40 tysięcy km na godzinę. Będzie narażony na ogromne Przyci przyciążenia i temperaturę. A to próba generalna przed załogowym lotem na Księżyc, który może dojść do skutku już za dwa lata. FIFA wprowadziła do sprzedaży kolejne bilety na mecze zbliżającego się mundialu. Jeszcze droższe. Za miejsce pierwszej kategorii na amerykański mecz otwarcia USA Paragwaj trzeba zapłacić ponad 4100 dolarów. W zeszłym tygodniu FIFA podniosła najwyższą cenę biletu na finał. Ta cena to już prawie 11 tysięcy dolarów. I na koniec obwieszczenie ministra energii o maksymalnych stawkach za paliwa na jutro. Benzyna 95 za maksymalnie 6,14, a olej napędowy 7,68. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Coraz więcej chmur, a wieczorem czekają nas opady deszczu głównie na zachodzie Polski, a poza tym pogodnie z temperaturą od 7 stopni na Podkarpaciu do 12 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie spada, na barometrach w Warszawie teraz 1007 hPa. A teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8.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 w ciągu ostatniej doby ubyło 16, w Szczucinie 209 ubyło 21, w Zawichoście 308 przybyło 12, w Puławach 196 przybyło 3, w Warszawie 214 ubyło 18, w Kępie Polskiej 273 ubyło 10, we Włosławku 214 przybyło 10, w Toruniu 247 przybyło 15, w Tczewie 394 przybyło 19. Na Sanie w Przemyślu 97 ubyło 1, na Narwi w Ostrołęce 103 ubyło 2, na Bugu we Włodawie 142, tu także ubyło 2. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej i wynosił w Raciborzu Miedoni 175 ubyło 7, u Ujściany Nysy 280 ubyło 1, w Malczycach 200 ubyło 4, w Połęcku 118 ubyło 3. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 160, ubyło 2, w Gorzowie Wielkopolskim 216 i tu także ubyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl. Polskie Radio Włoszenie społeczne. Musimy pilnować, gdzie Idzie publiczny, by nie trafił czyś układnik mętny i specyficzny. Dajemy bezpłatne porady, uczymy, jak pytać wprost. By władza wiedziała, że bacznie pilnuje ich ktoś. Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć Obywatelska, Watchdog, Polska.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 W piątek po dwudziestej pierwszej. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. usłyszeć chcę I'm for Ostro zaczynamy naszą audycję w radiowej 1-14 minut po 13. Ciekawe czy ostra będzie też dzisiejsza dyskusja. Tylko szczerze. Michalski. Dzień dobry. Patryk Michalski, starszy brat młodszego o 7 lat Damiana. Dodam dziś w swojej wizytówce. Dlaczego o tym mówię? Bo dziś, drodzy państwo, zaglądamy do kalendarza świąt nietypowych, a tam właśnie Dzień Rodzeństwa. W Stanach Zjednoczonych obchodzi się Narodowy Dzień Rodzeństwa i to nie przelewki, bo ten dzień wpisany został w 2005 roku do oficjalnego spisu uroczystości i świąt Kongresu Stanów Zjednoczonych. W innych krajach co prawda ten dzień nie obchodzi się 31 maja, no ale my nie chcieliśmy czekać I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak to jest mieć rodzeństwo Czy młodszy brat, albo starsza siostra, albo na odwrót Są utrapieniem, są rywalem, czy jednak wsparciem I kimś, na kim zawsze można polegać A może to też zależy od wieku, że ta relacja zmienia się wraz z dojrzewaniem Posłuchajmy, co powiedzieli ci, których zapytała o to Izabela Kostyszen. Czy ma pan rodzeństwo? Mam. Czy żyje pan z nimi, z tym rodzeństwem, jak pies z kotem, czy w dobrej komitywie? Żyję w doskonałej komitywie jednego dnia, a następnego jak pies z kotem. Brat czy siostra? Brat. Mam młodszego brata. Żyję z nim jak pies z kotem. To, to się zgadza. A o co się państwo najczęściej sprzeczają, kłócą? To są takie sprzeczki między bratem a siostrą, takie klasyczne, że czegoś nie zrobił, a miał zrobić. Tak najczęściej. Mam rodzeństwo. Siostra czy brata? Brata młodszego. Czy żyją państwo w dobrej komitywie? W komitywie czy kłócą się? W dobrej komitywie w ogóle się praktycznie nie kłócimy. Może dlatego, że nie mieszkamy razem i to jest yy, klucz właśnie. <grafy> Jakbyśmy mieszkali razem, to by było gorzej. <grafy> A jak byli państwo młodsi? Trochę tam było sprzeczek, ale takich drobnych raczej. No, ja byłam starsza, więc trochę inaczej do tego podchodziłam. <grafy> Czyli jak do młodszego brata? Dokładnie tak. Dużo młodszy jest brat? Cztery lata młodszy. Czy ma pani rodzeństwo? Mam. Siostrę czy brata? Nie utrzymuję z nimi kontaktów i tylko tyle. Czy ma pani rodzeństwo? Mam. Siostrę, brata, może nie więcej Siostra i brata. Jak państwo żyją? Czy jak pies z kotem, czy w dobrej komitywie? W dobrej komitywie. Nie ma sprzeczek? Nie, raczej takie mamy podejście, że sami nawzajem siebie możemy, tak jak w dzieciństwie pamiętam, to sami mogliśmy siebie bić, ale ktoś inny już nie mógł nas bić i zawsze stawaliśmy swojej obronie. I do dzisiaj tak jest, że możemy na siebie zawsze liczyć. No i taka żelazna zasada, która chyba między wieloma, między wieloma osobami, które mają rodzeństwo, panuje. No i rzeczywiście, chyba tak jak w tej sądzie, jest tak... Także w dzieciństwie często są kłótnie, że młodszy to skarży pyta, a starszy częściej zajmuje komputer albo może wyjść z kolegami. Ale gdy rodzeństwo dorośnie, no to ta relacja się zmienia, dojrzewa, choć idzie w różną stronę. To też usłyszeliśmy, jedna z pań powiedziała, że niestety nie utrzymuje w ogóle relacji ze, swoją, ze swoim rodzeństwem. No to jak to jest? Jak to jest w Państwa przypadku? Jakie są Państwa wspomnienia z życia z rodzeństwem w domu rodzinnym? Jak jest teraz? Albo jak to wygląda u Państwa dzieci? O o tym dziś chcę posłuchać. 22 645 22 66. Można też zostawić komentarz na Facebooku. I tam pierwsze bardzo fajne komentarze już się pojawiają. Pani Emilia pisze tak. Ja mam to szczęście, że rodzeństwo jest dla mnie wsparciem. Pozdrawiam serdecznie Małgorzatę, Joannę, Lidię, Sławka i Leszka. Oj, musiało być wesoło w domu. Pani Maria z drugiej strony pisze. Panie redaktorze, na szczęście nie miałam rodzeństwa i nie mam pojęcia jak to jest. A to co widziałam u znajomych to była Ostra walka i to wszystko dla mnie było koszmarem, dlatego córka jest jedynaczką. Jaka jest Państwa, państwa perspektywa, jak się żyje z rodzeństwem 22645-2266? Czekam, a w zasadzie czekamy na telefony razem z moją ekspertką w studiu Agata Dominik, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ale najpierw oddamy głos Pani Annie, która już się do nas dodzwoniła. Dzień dobry Pani Anno. Dzień dobry. Pani Janu, no jak to tak, zrobić? Jestem w domu i chciałam parę słów, bo to jest bardzo długa historia, ale parę słów. Proszę bardzo. Mam brata jednego, drugi był przyrodni, to zmarł. I ja jestem na ojcowiznie. Jestem osobą samotną. I po prostu jest ciągle wojna, on ma rodzinę, było tyle działek, tyle ziemi. Mhm. Nic sobie nie postawił. No kupił sobie tam gdzieś w jednym miejscu, w drugim mieszka. Ale ciągle to jest jeden pokój i ciągle o ten jeden pokój jest walka, bo jemu się należy. Mm -hmm. I mnie wygania. Mnie samotną osobę z jednego pokoju. A ja chciałabym tu dożyć. Czyli Teraz no niestety na, syna, na, na, tu na tej stopie konfliktowej państwo żyją. A tak, tak zawsze i to, tak było? I to, o to cały czas idzie. Najwięcej to już nie będę innych rzeczy mówić, bo to jest. No, no to nie, nie, nie ma co o rodzinnych brudów na nie Pani Janna. na pewno ale dopytam tylko, a zawsze tak było, czy jeszcze czy kiedyś te relacje były? to jest inne. od lat osiemdziesiątych i cały czas tak stopniowo, bo często się nie widujemy mhm. i była sprzedana tam ziemia i tego. I teraz jesteśmy, ja tu jestem na placu. I nic nie, nie postawił było tyle działek, co inni wybrali. Nic, tylko dom i dom jego, a w ogóle chciał mnie pod gołe bo to jeszcze ojciec żył to... Tego. Pani Anno, i tutaj kropkę, kropkę musimy stawiać, bo Gong wybrzmiał. Bardzo dziękuję za telefon. No zaczynamy gorzko jednak. Zobaczymy, jak zakończymy tę dyskusję. No to teraz do naszej ekspertki. Agato, zwracam się do ciebie. Masz rodzeństwo? W ogóle Mam młodszą tego... siostrę o pięć lat i myśmy się prały. Ja Aha. tak sobie pomyślałam, jadąc tutaj do radiowej jedynki, że myśmy przeszły długą drogę. Natomiast w tej chwili jesteśmy dla siebie. I bardzo często jest tak, że tak jak tutaj słuchacze powiedzieli e, podczas tego wywiadu, że jest na początku tak, że się rodzeństwo kłóci, bije, bo drodzy państwo, te siostrzane i braciane kłótnie to jest po to, żeby postawić granice, nauczyć się wyjaśniać konflikty i tak dalej. Wyobraźmy sobie sytuację sześciolatka albo, nie wiem, czterolatka, no, gdzie pojawia się młodsze rodzeństwo, mm -hmm. no to w głowie dziecka rodzi się taka myśl, no to on jest dla mnie rywalem, teraz Absolutnie, muszę walczyć o miłość rodziców, o czas i tak dalej. Najpierw byłem tym małym małym i nagle mhm. pojawia się młodsze rodzeństwo i nagle jestem tym dużym. I to jest taka du duża i trudna trudne przejście do tego, żeby nagle stać się tym dużym. Więc jest to kryzys też w psychologii zarówno dzieci, jak i rodziców, którzy nie wiedzą jak sobie z pewnymi rzeczami poradzić. Natomiast z tego da się wyjść, więc na no spokojnie można. I jak to zrobić, to pewnie jeszcze nam dzisiaj w dyskusji wyjdzie, w dyskusji o rodzeństwie, o wadach i zaletach posiadania brata siostry, może starszej, siostry może młodszego brata. 22-645-2266. Pan Łukasz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam siostrę starszą o 4 lata ode mnie. No i co ciekawe jest to siostra zakonna, czyli mhm. od iluś ponad chyba już 30 lat jest w klasztorze. No I ta relacja była zawsze dobra, więc myślę, że to jakieś, czy od rodziców, czy z dzieciństwa te relacje gdzieś tam się tworzą. I nigdy nie było problemu w tej relacji, zawsze zawsze był kontakt, do tej pory on jest, to też szczęście takie, że siostra może kiedy do niej zajadę, bo jest w Warszawie, mogę ją odwiedzić, nie wiem, zjeść coś, spotkać się, porozmawiać, zadzwonić, także no ja mam akurat dobre doświadczenie, więc... Myślę, że to kwestia dzieciństwa. No, a tam... jak siostra jest starsza, to kto miał łatwiej, pan myśli? Siostra, czy pan? No, nie, ja miałem, ja miałem i ona zawsze o, mówiła, oczywiście. że no jednak, młodszy byłeś, to tam przez rodziców szczególnie mamy, byłeś no, jakoś tam ciut lepiej traktowany, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Natomiast, no, nie ma na tym tle żadnych tutaj jakby sporów czy wypominań. Ta relacja, myślę, jest między bratem a siostrą dojrzała na tyle, że, że rozumiemy, akceptujemy wszystko, co było, jest, także mam, mam to szczęście, tak. Szczęście. Ładnie pan to nazwał, panie Łukaszu, i w takim razie bardzo dziękuję, że tym szczęściem się pan z nami podzielił. To może pan do siostry dzisiaj zadzwonić i na przykład też jej za to wszystko podziękować. Pani Katarzyna, teraz dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałam opowiedzieć krótko o swoich e, siostrzanych relacjach. Jestem najstarszą ze sióstr. Mhm. Wiadomo, jeżeli byłyśmy małe, bywało to różnie. Ale w tej chwili my jesteśmy przyjaciółkami zwyczajnie. Ja sobie nie wyobrażam y, nie, nie spędzać z jedną czy z drugą siostrą świąt, tym bardziej, że jedna mieszka za granicą. My po prostu jesteśmy naprawdę, no dla mnie jesteśmy, mimo że siostrami, jesteśmy przyjaciółkami. A duża różnica wieku między wszystkimi paniami? Yy, między tą młodszą 4 lata, yy. a między tą najmłodszą 10 lat. Między to mną a. To sporo, to no, sporo już rzeczywiście. No, a no. kiedy pani, Katarzyna, dostrzegła pani, że ta, ta relacja wyewoluowała właśnie w przyjaźń? W jak przyjaźń, to się stało jak też? zaczęłyśmy wchodzić w dorosłe życie, jak zaczęłyśmy zakładać rodziny, kiedy my rodziłyśmy dzieci krótko w, w tym samym czasie, my po prostu się wspierałyśmy, i wtedy po prostu zaczęłyśmy dzielić się swoimi problemami, radościami, wychowywać wspólnie dzieci, bo również opiekowałyśmy się nawzajem swoimi dziećmi, więc dla mnie te relacje są bezcenne. Mm -hmm, mm -hmm. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję i niech tak będzie dalej, tego e, życzymy. Agato, to zwracam tak się brakiem. do naszej ekspertki Agata, e, Agaty Dominik. E, to no, w zasadzie skończyłaś swoją wypowiedź na tym, że można to zmienić, jak, jak wyglądają te relacje. Te relacje rodzeństwa z, w, w trakcie dzieciństwa można zmienić. No to w zasadzie tutaj pani Katarzyna jest Absolutnie dała tego takim... piękny przykład, mhm. nie? Bardzo często jak jesteśmy mali, to, to e, te nasze rodzeństwo, relacje są specyficzne. Jest tam bicie, zabieranie komputera, mamo, ale mi jej nie pozwoliłaś, a mi pozwoliłaś i tak dalej. Natomiast tak jak tutaj przed chwilą pani powiedziała, w momencie kiedy stajemy się dorośli i stajemy się, nasza perspektywa się się zmienia. Wlatujemy z tego gniazda rodzinnego, już nie spotykamy się tak często, czyli nie bijemy się o to, kto pierwszy biegnie do łazienki, to rzeczywiście ta relacja nabiera innego charakteru, innej barwy. Tutaj był piękny przykład tego, że wspieranie się w wychowywaniu dzieci i tak dalej. Więc bardzo często, nie we wszystkich przypadkach, ale to rodzeństwo nabiera takiej... Em, innej perspektywy dorosłej w momencie, kiedy jest ta dorosłość też i emocjonalna, ale też taka fizyczna. No i właśnie jeżeli to się przeradza w przyjaźń właśnie, mm. także no to wiemy, że po prostu to jest osoba, na której możemy polegać. Tak, możemy polegać w każdej sytuacji, bo nie dość, że jest z rodziny, to jeszcze jest kimś, kto jest dla nas bardzo ważny i możemy się zwrócić z każdą rzeczą, bo nas nie potępi, nie skomentuje tego, co robimy i to mm. jest przepiękne w tym rodzeństwie, które na początku miało specyficzne sytuacje, a teraz może czy mają, ale jedna za drugą osoba myślę, że skoczy w ogień. No to po tym pierwszym telefonie gorzkim od pani Anny trochę sobie słodzimy te re -re -re relacje między rodzeństwem. Zobaczymy, co powiedzą słuchacze kolejni. Słuchacze pani Anna. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie pana i wszystkich słuchaczy. I chciałam, bardzo mi jest przykro, jak słyszałam tą panią, że ma takie trudne relacje, bo ja Wreszcie przeciwnie. Ja mam bardzo, mam brata i siostrę. Mhm. Jesteśmy już w starszym wieku, ale różnie było pewnie. Jak byliśmy młodzi, było różnie. Ale zawsze mogliśmy na siebie liczyć. A teraz nie wyobrażamy sobie, żeby do siebie nie zadzwonić chociaż raz w tygodniu, nie porozmawiać, nie podzielić się radościami, smutkami. I, i no naprawdę to jest wszystko piękne, że potrafimy ze sobą tak rozmawiać a wręcz pomagamy sobie. Mhm. I, I powiem szczerze, że ja mam też czwórkę dzieci, one mają już wszyscy swoje rodziny i oni tak samo, właśnie oni tak samo potrafią ze sobą rozmawiać, pomagać sobie, bo naprawdę sobie, to znaczy pomagają sobie, jeśli potrzebują jakiejś rady. I zawsze tak było. Mhm. Zawsze tak było. No jak byli dziećmi, to też mówię, jak byli małymi, tak? No to potrafili się i kłócić, ale, ale sobie zawsze pomagali, zawsze stawali po swojej stronie, jak trzeba było sobie pomóc. No I myślę, że też tak będzie w przyszłości. Być może to właśnie przykład, który pani daje w relacji ze swoim rodzeństwem, no myślę, że na pewno procentuje. No oczywiście, w tym, jak, że tak, bo to, bo to my rodzice powinniśmy dzieci. Tak, tak, powinniśmy właśnie kształtować to i oni widząc nasze relacje robią tak samo. I właśnie, przykład. A powiem szczerze, że jak to pani powiedziała też tam, y, czytał pan redaktor chyba, że ma dlatego jedno dziecko, bo widziała relacje y, nie, w rodzinach, mm -hmm. gdzie było ich dużo, że były takie nie, nieładne relacje. No tak, no to, doś, to, to doświadczenie w szczerze... jakiś sposób wpływa. Pani Anno, tutaj kropkę musimy postawić, bo kolejni słuchacze w kolejce. Pan Ryszard, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. E, witam wszystkich. E, no ja mam rodzeństwo, siostry i brata starsi są ode mnie. Ja już jestem też, że tak powiem, w takim dojrzałym wieku, ale od momentu wyjścia z domu, no bo jak byliśmy razem w trójkę, mhm. to wiadomo było e, między sobą kłótnie, zwady, wyzwiska, nawet bójki, ale to takie pozytywne, rodzinne wszystko było. E, Nikt na nie ucierpiał, moment... rozumiem, poważniej. Nikt poważnie nie cierpiał. Na ten moment mamy ze sobą kontakt, bo dzielą nas naprawdę w setkach kilometr kilometrów odległości, mhm. ale kontakt jest w miarę możliwości bardzo częsty. Razem w trójkę organizujemy imprezy rodzinne, głównie dla mamy, bo sama mama została i to się wszystko musi kleić. Ja mam tylko dwójkę dzieci, żałuję, bo w takim wieku zakładałem rodzinę, że było bardzo ciężko, a dzisiaj, no, bardzo żałuję, że nie mogę mieć więcej, mhm. znaczy się nie, już nie mogę, w sensie czasowo i tak dalej, i tak dalej, nie fizycznie. Jasne. Nie będę się tam żalił, ale też mam yy, wśród znajomych i powiedzmy w miarę dalekiej rodziny yy, jedynaków i uważam, brzydko powiem, mhm. że jedynak to w skali rodziny to jest upośledzony człowiek. No może nie aż tak, bardzo moc, no nie aż tak mocno. Bardzo kontrowersyjnie, bardzo kontrowersyjnie. Ale no, no, na pewno jest wychowywany Lekko i ma inne umiejętności na pewno niż tak, osoba, tak, która wychowuje się uważam. w rodzeństwie. Uważam, że powinien być, tak w cudzysłowie humorystycznie powiem, zakaz posiadania jednego dziecka. Minimum, minimum dwójka powinna być. Panie Ryszardzie, no to tym apelem w takim razie zakończmy tutaj e, kropka. Może do rządzących to trafi, na pewno lepiej by wpłynęła na naszą demografię, także może ten apel e, wezmą sobie niektórzy do serca. To posłuchajmy jeszcze, co pani Alicja powie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że mam siostrę i brata. Oboje, y, oba, oboje są w Stanach, mhm. ale chciałam powiedzieć o siostrze. Jak ona wyjechała do Stanów, to u nas lata były 80. gdzie, było, gdzie nic nie było, był tylko ocet. Ona nas wspierała, przesyłała nam paczki. Do tej pory mówię z swoim dzieciom, że jeżeli ciotce coś się stanie, to żebyście pamiętali o niej, bo ona ma serce na dłoni. Mhm. Z bratem do tej pory też utrzymu utrzymuje y, stosunki, też jest w Stanach. Piszemy, dzwonimy do siebie, także mamy yy, yy, stosunki yy, siostrzane i, bra i bratnie bardzo dobre. Bardzo dobre. A ja właśnie. jeszcze chciałam nadmienić, bo już jak jestem przy, przy tym, yy, mojego męża, bracia. Oni w tej chwili już nie żyją, ale to było ich trzech, mhm. ale to była taka rodzina, że zawsze daje na wzór. Jeden za wszystkich, wszystkich za jednego. Jak myśmy się budowali, oni, oni przyjeżdżali z ekipą, nawet i z prowiantem, mm -hmm. żeby nam pomóc. A jeżeli mąż, mąż coś M znaczy jeżeli oni coś potrzebowali, mąż mm -hmm. jechał do nich i też im pomagał. Także mhm. jak o nich mówię, jestem zawsze wzruszona. Dziękuję bardzo. Pani Alicjo, dziękuję serdecznie za ten wzruszający telefon. Skoro siostra i brat w Stanach, a w Stanach właśnie dzisiaj ten Dzień Rodzeństwa, to proszę im złożyć też najlepsze y, życzenia. 22 645 22 66. Czekamy na kolejne telefony. A z naszą ekspertką z Dominik chwilę skomentujemy to, co Państwo powiedzieli przed chwilą. No, odnieśmy się do tego, to co pan Ryszard y, powiedział. No, bo to by, było kontrowersyjne. Absolutnie nie można tak mhm. y, mówić, że jedynacy mają gorzej, czy brakuje im innych umiejętności, ale no właśnie, z drugiej strony rodzeństwo uczy też po prostu takiej, to jest taka szkoła życia. Takiej wspólnoty, takiego dzielenia się, tak? Żeby było jasne. I posiadanie rodzeństwa i bycie jedynakiem ma swoje plusy dodatnie i swoje plusy ujemne. Tak, tak bym to nazwała. Niektórym jest bardzo dobrze w tym, że jest jedynakiem i rzeczywiście ma te kompetencje dzielenia się, ale niektórzy w, tej, w, tym, w tym rodzeństwie tak naprawdę bardzo mocno uczą się właśnie zarządzania stresem, nie ukrywam. Wam. Rozwiązywanie konfliktów, stawianiem własnych granic. Więc i w tym schemacie, czyli jako jedynak, jako ktoś, kto ma rodzeństwo, możemy wyciągnąć bardzo dużo plusów. Mhm. I to jest kwestia tak naprawdę nauczenia nas. Bo, drodzy państwo, możemy być jedynakiem, ale mieć bardzo dużą rzeszę kuznostwa. I to też nas czegoś nauczy. Więc ja nie, nie postulowałabym za jednym dzieckiem. Oczywiście dla rządu może byłoby lepiej, ale myślę, że posiadanie jednego dziecka też jest w porządku. Posiadanie rodzeństwa ma swoje właśnie wartości dodatnie, o których tutaj była mowa. Więc Między innymi o tym, że m, to doradztwo, które mamy, ja bym chciała zwrócić na to uwagę, że dora jak doradza nam rodzeństwo, to ono doradza nam w taki sposób, że ono nas zna od chwili urodzenia. Tak. I ono wie o nas, o naszej drodze, którą przeszliśmy, jacy kiedyś byliśmy, jacy jesteśmy, jakie mamy takie wady ukryte, o których często na zewnątrz nie mówimy. Więc to jest takie doradztwo, nazwę to... Może nie niebrzydko, kolokwialnie pełną gębą. <głos> Ładnie to zabrzmiało, więc niech mówię tak, że zabrzmi na naszej antenie. No to dzisiaj o tych plusach dodatnich i plusach ujemnych. Posiadanie rodzeństwa 22 645 22 66. Czekamy na Państwa telefony, można też komentować na Facebooku, a do dyskusji wracamy za 4 minuty. It's all right with me, as long as you.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 Polskie Radio jedynka. I tylko szczerze, w radiowej jedynce za 23 minuty będzie 14. Zdradzę Państwu, że w trakcie piosenki z naszą dzisiejszą ekspertką Agatą Dominik szukaliśmy pamiątek na swoim ciele po różnych Znaków, przygodach. Znaków, nie? Prze, tego <śmiech> siostrzeństwa. Się z czy U ciebie co to jest? U mnie jest blizna na prawej ręce. Pozdrawiam cię serdecznie, Aniu. Pewnie mnie słyszysz, jak y, zamykałaś mi drzwi na ręce i szyba poszła. I do tej <śmiech> pory wspom wspominam bardzo serdecznie. Wtedy to było tragiczne, ale myślę, że każdy z nas ma jakąś taką pamiątkę z jakiejś sytuacji specyficznej. No to ja gdy z moim młodszym bratem, kiedy on był w przedszkolu, ja w szkole podstawowej, jednego wieczoru, kiedy rodzice poszli do znajomych, robiliśmy fikołki tak akrobatyczne, że bratu złamałem, złamałem obojczyk, więc pozdrawiam również damy, Ale zobaczcie co się dzieje, też żeśmy rozmawiali o tym, ale drodzy państwo, jak, rodzice jak są rodzice w domu, to dzieci się kłócą, ale mhm. jak rodzice wychodzą, to są w takiej strukturze razem, wspólnie i wtedy naprawdę ukrywają te wszystkie e, wybite szyby i złamane obojczyki. I złamane obojczyki, chociaż on oczywiście na drugi dzień szybko wyszedł na wierz a rozmawiamy i wspominamy to dlatego, no bo dzisiaj o rodzeństwie sobie w naszej audycji również rozmawiamy. I kolejne państwa głosy przed nami. Pani Ilona. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ilona, jak z tym rodzeństwem? Jak pies ja. z kotem, jak to już padło w naszej audycji, czy jednak nie ma życia yy, bez Właśnie rodzeństwa? u nas jest pół na pół. Jest nas czworo. Mam dwóch braci i siostrę. Mhm. Mamy wszyscy tak po 30-40 lat, taki przedział. I wszystko było super, idealnie Wspieraliśmy się w każdej sprawie do czasu, gdy pojawiły się drugie połówki, że tak powiem. Mhm. W szczegóły nie będę wchodziła, ale zaczęły się z jednej strony u jednego brata konflikty i odsunął się od naszej rodziny. Na chwilę obecną nie utrzymuje z nami kontaktu, jedynie jakiś sporadyczny z siostrą, a z drugim bratem z kolei jest idealnie, tak jak było, wszyscy się wspieramy. Więc z rodzeństwem jest tak pół na pół, O, tak bym powiedziała. Pani no to też ciekawa perspektywa. Bardzo dziękuję za y, głos. To od razu skomentujmy, Agato, y, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy no, ta relacja się zmienia, ale ewol ewoluuje w tę złą stronę. Co można żałować, zrobić? Próbować, można zreperować. żałować, ale myślę, że można po prostu usiąść i porozmawiać. Spróbować po prostu, czy da się to jakoś wyprostować, ewentualnie wyjaśnić. Tutaj pojawił się wątek drugich połówek, które rzeczywiście, ta miłość zmienia nas bardzo często. Mhm. Myślę sobie, że rozmowa tak, ale może przyjdzie taki moment w życiu, kiedy po prostu coś się zmieni i będziemy w stanie rozmawiać. Czasem jest tak, że pewne relacje na jakiś czas muszą zostać na chwilę zamrożone po to, żeby później z intensyfikacją lepszą i taką do, dobrą jakością znowu wybuchły. 22 645 22 66, numer do naszej audycji, wybrała pani Katarzyna. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Jesteśmy dzień na antenie, Katarzyna. No. Dzień dobry. <śmiech> Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja przepraszam, bo nie, jestem od, nie słucham audycji od początku, bo właśnie wracam z pracy. Natomiast tak wracając usłyszałam, że dzisiaj jest taki temat. Mhm. I ja powiem tak. Nas jest w domu czwórka. Nie wyobrażam sobie, żeby któregokolwiek z nas miało nie być. Natomiast ja, przepraszam, ja chciałabym się tylko odnieść do słów tego pana, który powiedział że o jedynakach. Mm -hmm. Ja jestem też matką, Dobrze. mam jednego syna. E, bardzo ubolewam nad tym, e, że jest jedynakiem, ale to nie jest mój wybór, mm -hmm. tylko tak mi się po prostu ułożyło. E, tak jak powiedzieli lekarze, powinnam Bogu dziękować. I jest mi po prostu przykro, jeżeli usłyszałam na antenie słowa słuchacza, który powiedział, że jedynacy są upośledzeni. Nie powtarzajmy tak? nawet po... pani Katarzyna. No tutaj też tak. że zareagowaliśmy odpowiednio, a, że, że takie ja stwierdzenia wiem. są dziękuję nie na miejscu Państwu absolutnie. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za tą szybką reakcję, ale też, powiedział, też pan powiedział, że powinien być zakaz posiadania jednego dziecka. Ja Bogu dziękuję, że mam to jedno dziecko. Ubolewam nad tym, że jest jedynakiem, ale jak powiedziałam, nie każdy wybiera. i mhm. Mi się po prostu tak ułożyło. Także Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Temat przepiękny. Cieszę się, że mam rodzeństwo, mm, dziękuję też rodzicom za to bo są moim wsparciem, natomiast tutaj no, słowa troszeczkę mi zabolały. Pani Katarzyno, to i ja dziękuję, że pani do nas zadzwoniła i że to wybrzmiało. Myślę, że pan Ryszard też weźmie sobie właśnie ten telefon y, pa, i pani słowa do serca i wielu słuchaczy, którzy myślą, że no właśnie jak ktoś ma, jak gdzieś w rodzinie jest tylko jedno dziecko, no to zaraz trzeba też postarać się o drugie, żeby temu, y, temu pierwszemu się żyło lepiej, a to nie zawsze jest kwestia. Nie zawsze jest kwestia, tak jak pani powiedziała, mm -hmm. wyboru. Czasem są sytuacje medyczne, niemedyczne, różne. Dlatego myślę, że jedynak też jest fantastyczną osobą i tutaj nie rozdzielałabym, czy masz się rodzeństwo, czy się jest jedynakiem czy się po prostu fantastyczną osobą. Kolejna ciekawa historia pewnie przed nami. Pani Joanna, dzień dobry. Dzień dobry. Ja z Wielkopolski. Nas było siedmioro. Mam trzy siostry, trzy braci. W wieku moim niecały roczek byłam adoptowana. Odjechałam daleko od domu. Bardzo daleko. Spędziłam pięknie życie ale rodzeństwo zaczęłam poznawać już praktycznie w dorosłym wieku. Mhm. I dzisiaj sobie nie wyobrażam, żeby nie mieć tego rodzeństwa. Ja już nie mam biologicznych rodziców. Ja już nie mam rodziców biologicznych, ani adopcyjnych. Ale nie wyobrażam sobie nie mieć. Czyli ty, te, te, tego, tego dopytam do pani Joanno, Biologicznego rodzeństwa, tak? Od którego została tak, pani zabrana. Mam, tak, tak. I tak. To, to jest tych sześcioro braci i sióstr. Tak, mhm. tak. Czę, A czy siostry, cię braci. Pani ano, no to jak pani odbudowywała te relacje tak po latach? Takim byłam mały, mały detektyw. Szukała A, pani, szukała tak, pani szukała, korzeni. Szukałam, szukałam mhm. i znalazłam. Cudownie to słyszę. Ja mam ciarki, jak pani opowiadała o tej historii. Tak. To jest przepiękna historia o rodzeństwie, które I się spotkało. To, mhm. ci rodzice biologicznie wybudowali się w tej miejscowości, gdzie ja się wychowywałam. Mhm. I dlatego ja ich wszystkich odnalazłam. Mhm. Co pół roku, któryś w szkole, któryś poza szkołą, bo to było już młodsze rodzeństwo i starsze rodzeństwo. I odnalazłam wszystkich. I mówię, dzisiaj ja sobie nie wyobrażam ich nie mieć. Pani z nich nie żyje, ale... Pani Anno, no ja to jeszcze nazwęca, ostatnie... Ja do brata, do siostry. <śmiech> pani Anno, to jeszcze ostatnie <śmiech> pytanie, chociaż Gong wybrzmiało, proszę krótko odpowiedzieć. A dlaczego pani chciała ich odnaleźć? To takie wewnętrzne coś. Mhm. Nie umiem określić. Tego się Dziś nie da Dzieci adopcyjne szukają korzeni. Mm. Pani Joanno, pięknie dziękuję za telefon. Pozdrawiam koczyców. Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. Agato, no to co kieruje taką osobą, która potrzebuje znaleźć swoje rodzeństwo, chociaż go nie znała od... Od, od, od początku, no bo jak pani miała roczek, została zabrana z domu rodzinnego, no to można powiedzieć, um, że go nie znała. Czasem się po prostu czuje taką tęsknotę do czegoś, czego się nie ma i dlatego się szuka. To jest takie bardzo biologiczne bawy, bardzo wewnętrzny. Mhm. Był przypadek bliźniąt jednojajowych, które zostały rozdzielone, nawet nie wiedziały o swoim istnieniu, a mimo wszystko czuły, że czegoś im brakuje, tak mhm. jak jakby takiej części. Ja myślę, że to jest jakaś taka um, brak czegoś, nie do opisania, nie do zrozumienia, dopóki się tego nie przeżyje i wtedy się szuka, szuka i też się szuka takich trochę korzeni tego, żeby być w jakiejś społeczności, w jakiejś strukturze, co każdy z nas potrzebuje, nie? Czy w społeczności tutaj w radiu, czy w społeczności naszej gdzieś na zewnątrz, w szkole, w klasie, tak, miejscowości tak, tak. i tak dalej. Tak, wyjątkowa naprawdę historia. Po to też jest ta nasza audycja, żeby właśnie takie historie państwa usłyszeć. 22,645 645, 22 66. Mamy jeszcze chwilę, żeby państwa telefonów posłuchać, ale mam ciekawy komentarz na Facebooku od pani Danuty, która pisze na ten dzisiejszy temat, temat rodzeństwa tak. 11 lat różnicy między mną a siostrą i zawsze czułam, że jestem tylko dlatego, że jestem tylko na pocieszenie, by ta starsza siostra nie była sama. Ona pędziła przez życie. Ja zostałam sama. Duża różnica wieku między jednym a drugim dzieckiem nie jest najlepsza w takich relacjach. No właśnie, jak to Agato jest, jeśli chodzi o te różnice wieku. Czy można zbudować relacje z bratem, z siostrą, z którą, z którym dzieli nas 10-15 lat. Można. Więc to, jak to w psychologii najczęściej odpowiadam, to zależy. Więc naprawdę to zależy od indywidualnych preferencji i tak dalej. Można. Drodzy Państwo, jest też tak, że... A dzisiaj wejdę Ci w słowo, mm -hmm. przepraszam. Dzisiaj, kiedy no, w zasadzie różnice między tymi pokoleniami są diametralne. No mówi się o zetkach, teraz o pokoleniu alfa, mm -hmm. które dzieli mniejsza różnica wieku, ale wielka przepaść taka świadomościowa, tożsamościowa. Wydaje mi się, że to też jest kwestia z domu. Jak jest w domu i czy, czy są um, jakby um, akceptowane pewne rzeczy, zwracane na pewne rzeczy uwagę, takie celebrowanie pewnych rzeczy, że to jest rodzeństwo. Da radę z dużą różnicą wieku, sama osobiście znam taki przypadek, że jest 15 lat różnicy i jedno, jedno z rodzeństwa za drugim skolczy w ogień, więc to są naprawdę indywidualne przypadki. Czasem może być też tak, że jest różnica roku. I mhm. nie spotyka się rodzeństwo po drodze. Rodzimy się z pewnym temperamentem, rodzimy się, kształtujemy osobowość i to jest ta sytuacja. To ma na nas wpływ. Czy my damy radę pociągnąć te tematy wspólne, czy gdzieś tam się rozjedziemy na jakiś czas lub czasem też na zawsze. Jak było u pana Krystiana? Dzień dobry panie Krystianie. Dzień dobry, witam. E, mam w tej chwili 50 lat między, e, i siostrę starszą o 20 lat. Czyli jest między nami 20 lat e, różnicy. Jak, jak byłem małym dzieckiem, no to z przyczyn obiektywnych tego kontaktu nie było. A w tej chwili, e, znaczy, odkąd skończyłem gdzieś około 17-18 lat, mhm. ten kontakt jest świetny. Mamy świetny kontakt. Ja już mam w tej chwili swoje dzieci. Mhm. Siostra ma e, starsze dzieci. Wspieramy się. Siostra w tej chwili jest teraz granicą, e, e, rozmawiamy ze sobą, odwiedzamy się, pomimo tego, że nie jesteśmy z jednego ojca. Mm -hmm. Jesteśmy z dwóch ojców, z jednej matki i nie wyobrażam sobie, żeby, żeby, żeby tego kontaktu w tej chwili miało nie być. Także nie wiem, czy moja siostra słucha audycji, ale bardzo serdecznie pozdrawiam moją siostrę Mariolę mieszkającą we Wiedniu. Dopytam tylko, o pani Krystianie, bo to mi umknęło starsza siostra, tak? 20 lat, starsza siostra, 20, tak, lat starsza. Równe, równe 20 lat. I właściwie odkąd tylko pamiętam, jak, jak byłem takim małym wdącem, to to siostra zawsze pomimo tego, że była no dużo, dużo starsza, zawsze stała za mną murem, zawsze, zawsze mówiła, jak coś się zbroiłem, ale mamo, no przecież, wiesz, on jest mały. No to za, za, zawsze właśnie rola starszego, żeby bronić to, to młodsze w różnych sytuacjach. Panie Krystianie, no ale to też świetne doświadczenie tutaj od siostry mógł pan czerpać. Bardzo dziękuję, że pan zadzwonił Serdecznie, do dziękuję. nas. Pozdrowienia dla siostry również na antenie. Padły no to jak na zawołanie, Agato, pan Krystian. No właśnie nie? O tym, że nawet 20 lat różnicy nie robi tej różnicy. I to jest jaka duża różnica tak. pokoleń, prawda? 20 tak. lat to jest już dorosła osoba, która u której nagle pojawiło się rodzeństwo młodsze, czyli się, ta pani wychowywała się jako jedynaczka i nagle mhm. pojawił się młodszy brat, a mimo wszystko ich relacja jest przepiękna. Myślę, że mądrość siostry służyła bratu, który dorastał, wzrastał i też siostra chroniła, co pan przed chwilą powiedział. To jest cudowne. A z drugiej strony młodszy brat miał też piękny przykład na pewno w starszej w tej, Miał w starszej się na czym siostry, wzorować, mógł tak. się mieć na, czym, na kim wzorować, więc tak. Myślę, że wspaniałym podsumowaniem też tej naszej dzisiejszej dyskusji będzie komentarz pana Łukasza z Facebook, które pisze tak, w dzieciństwie to walka, w życiu dorosłym wsparcie, zwłaszcza w ciężkich chwilach, czy to choroby, czy śmierci. Rodzica pozdrawiam, moją siostrę Monikę. No i chyba piękniejszego podsumowania naszej dzisiejszej dyskusji nie trzeba. Dokładnie. Pozdrawiamy rodzeństwa. Pozdrawiam. Agata Dominik, psycholożka, pięknie dziękuję za wizytę w studiu i za pozdrowienia dla siostry, za te wszystkie wspaniałe refleksje. Państwu również bardzo dziękuję za dyskusję o rodzeństwie, w momentami bardzo wzruszającą, to, to musimy przyznać. A po 14:00, a może powiem jeszcze, że słyszymy się jutro po szóstej w wolnej sobocie z jedynką. Jutro piękny dzień, bo jutro mamy ogólnopolski dzień radia, więc od rana będę miał dla Państwa trochę prezentów już teraz zapraszam. A na koniec zapraszam na folder ulubione po 14:00 folder ulubione w Katowicach. Otwierają Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Halo, halo, jesteście? Oczywiście, że jesteśmy. Nie możemy Dzień wyjść dobry. z podziwu, jak piękne jest to miejsce. Proszę sobie wyobrazić, że... Bo jesteście że... W, w naszej młodszej siostrze w Radiu Katowicach. Polskie Radio Katowice, oczywiście kłaniamy się nisko przez okno. Widzimy piękną kamienicę, katowicką kamienicę odnowioną, z takim Czerwone, słoneczkiem dachów, na balkonie. Pięknie. Słoneczko na balkonie, słoneczko na dachu i na dachu również. No I, jest... no i powiedzmy też, dlaczego we w tych Katowicach? No bo wczoraj pięknie błyszczeliście wieczorem w katowickim spotku na gali On Air Music Awards. A, Ula w takiej nienachalnej nie elegancji. Marcin, klasyka, czyli w, w czerni, a dzisiaj stamtąd właśnie folder ulubiony. Ula, on naprawdę to oglądał, to wydarzenie. <laughs> tak. Tak. Bardzo dziękujemy, że I dołączyłeś do tego na, na portalach oh. No to wszystko ja na plotkarskich. Mm, Marcin, co robiłeś? Bo wydawało mi się, że mam ja na ciebie oko. po, po, po, po gali w miele. Ja ruszyłam, Jakieś newsy są, tak? Zdjęcia są już, z tego nie wiem. Katowice są, Spodek stoi, więc y, y, myślę, że było w porządku, no ale No dobrze, dzisiaj... kochani, wy jesteście zajęci plotkami, więc ja tylko powiem, że waszymi gośćmi będą Anna Kańtoch, pisarka, Miłosz, raper i autor tekstów związany oczywiście tak. ze Śląskiem, a także Sebastian Riedel, wokalista grupy nie musicie, Nie musicie dziękować, pozdrawiam was serdecznie. Dziękujemy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszam do słuchania. Proszę zostać z jedynką. Patryk Michalski, dobrego popołudnia.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 Pójdę wszędzie z Tobą, nie zawaham się Pójdę wszędzie z Tobą, aż tak kocham Cię Na nocne wyprawy po księżyc Na pstrągi w rannej mgle Po świeci wszędzie, Na grzy.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 one foot after the other You got my back regime it's how fat And that's a fact Stop it Sheng All the way Pum rogu Krok po krogu Navit po takim trod Nym rogu Obok sebe It's like as if We're in niebe And as Enzel Washington says Our dreams are dreams Without goals So let's get on a roll And let our future unfold And come out in From the cold Boy, you're Just stop Jestem wszędzie z Tobą, aż tak kocham Cię. Aż tak kocham Cię. Jedynka polskie radio, autopromocja. Sto lat razem, to nie do uwierzenia, a jednak prawda.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 Radio kierowców. Patryk Bedliński. zapraszam na A1 pojawiły się problemy w okolicach Kutna między węzłami Kutno wschód i Kutno północ na 244 kilometrze tej autostrady zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden z pasów na S6 tymczasem problemy między węzłami Gdańsk południe i Rusocin między węzłem Gdańsk południe a bramkami w Rusocinie tutaj korek utworzył się w kierunku Łodzi na równoległej trasie czyli na 901 w Pruszczu Gdańskim też mamy spory ruch pojazdów w zwłaszcza w kierunku południowym, czyli w tym przypadku do Tczewa. Na A4 sporo problemów. Między węzłem Wrocław-Wschód a węzłem Brzezimierz, czyli na trasie z Wrocławia do Opola. Miało miejsce zderzenie trzech pojazdów osobowych. 178. km A4 to miejsce z zablokowanymi dwoma pasami ruchu. Przejeżdżamy tylko pasem awaryjnym. Na A4 problemy też między Wrocławiem a Legnicą. Korek powstał za węzłem Udanin i sięga za węzeł Budziszów. Na S1 zwalniamy między Dąbrową Górniczą a Mysłowicami i w tym samym województwie zwolnimy jadąc 86 między Sosnowcem a Podwarpiem. Wolniejsza jazda czeka nas w okolicach Będzina. Dobre wieści z drogi numer 50, bo już zakończyły się problemy między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim po wcześniejszym zderzeniu dwóch pojazdów osobowych. Na szczęście nikt nie został poważnie i poszkodowany. Trudno cały czas przejeżdża się przez Zator w Małopolskiem na trasie między Oświęcimiem a Skawiną. To jest droga 44. Spory ruch pojazdów także w Wadowicach. To między Innymi trasy 28 i 52 i nie do końca płynnie dojeżdżamy do Nowego Sącza od północy drogą 75. Cały czas korki też w Warszawie na S8, zwłaszcza między Głębocką a Łabiszyńską w kierunku zachodnim, a w kierunku wschodnim zwalniamy za Aleją Prymię.